W, oczy, w jakim świecie żyjemy na każdym kroku Wszystko ściema jak u poemy Gdy świat miałby być filmem z dialogami Bez ściemy, to no, przykro mi to mówić Ale powstałby filmy, my drogi, kremy, elemy dla mnie poniesz jak gromnica Spójrz prawdzie w oczy, gdzie prawdziwość w nie widzę. Kto wkłada w to serca, a kim się nudność zachwyca Pytanie retoryczne, poliszynela, Tajemnica, brudna jak chłodnica Ale o prawdziwej treści Spójrz prawdzie w oczy, tu aluminium nie szereści Ale nie jeden swoje życie bez szczęści Smutne wieści, lecz to realia Jestem uroczy, wiem, że każdy z nich w ślepy załóg kroczy Jeszcze jedno, pytasz mnie Jak się życie toczy? Znowu smutny sen, sen Jest jak sen, wyroczy, wyroczy, tylko prawda jest prawda Więc musimy im no, do oczu Spójrz prawdzie w oczy, wirus fałsz wszystkich toczy Kecaj, nie daj się zaskoczyć Spójrz prawdziwoczy w oczy, wirus fałsz wszystkich toczy Ey, Mike, nie daj się zaskoczyć Spójrz prawdziwoczy w wirus fałsz wszystkich toczy Kecaj, nie daj się zaskoczyć Spójrz prawdziwoczy w oczy, wirus fałsz wszystkich, wszystkich, wszystkich toczy Ej, Mike, no, no, nie daj się zaskoczyć Proszę Uwagę na to, co interesujące Inspirujące, szare bloki A nad złote słońce, medalion Boga Bóg patrzy, ludzie się modlą Ale to niewiele znaczy Spójrz prawdzie w oczy, może wreszcie ją zobaczysz Od ciebie zależy, czy swój charakter Wypatrzysz, czy zobaczysz, że to zależy Od ciebie samego, czy będziesz chciał Tworzyć czy kopanie leżącego Będzie wystarczające, by zaspokoić twoje ego Spójrz prawdzie w oczy i nie pytaj Dlaczego, napis witający gości Placu Krakowskiego jest szyderstwem Smacznym, jak pieczy w Zbyt częste mężczyki z pozarstwem mm. Dziwne ambicje każdy chce być blokersem Uglądą życie to okazuje się krakersem. I smutny mój wers, będzie ich wesołym tersem. Spójrz w prawdzie oczy, słuchaj jak bije serce Pamiętajmy, chcę dla ciebie dobrze Nie chciałbym wrzucać się na wyniec, na twój pogrzeb Nie w życie, nastąpi mądrze Spójrz prawdzie w oczy, ja wciąż prawdę drożę Spójrz w oczy, wirus fałsz wszystkich toczy Kecaj, nie daj, nie daj się zaskoczyć Spójrz w oczy wirus fałszy, wszystkich toczy i hey, Michael uważaj, nie daj się zaskoczyć Spójrz w oczy wirus wszystkich toczy Kecaj, nie daj, nie daj, nie daj się zaskoczyć Spójrz w oczy wirus fałsz wszystkich toczy Michael pamiętaj, nie daj się zaskoczyć no, no. Spójrz w prawdzie w oczy gdzie Twoje marzenia Gdzie trzymaj i to jest czas istnienia zatopione i spalone wspomnienia Tu każdy sam wybiera, to nie wina otoczenia bez wątpienia oczy spojrzycie nie byje Tylko staję szczerym słowem na monumencie swoje Urwane chwile, o nich zapiszę całe swoje To życie moje, o nim do was mówi wprost Spójrz prawdzie w oczy, w umysłowy post Między mną a końcami ten utwór stali most Spójrz nie unikaj tego wzroku Masz na szczegóły, spostrzegawczy jak są bądź Jeśli chcesz je kiedyś na cokół wpiąć zamiast wziąć, wolę coś dać pójść w prawdzie w oczy, nie musisz się bać yeah. polski kapital, kapitali wyczwinią i bracia yeah. trzeba być człowiekiem i na nowych lepsi stać jestem człowiekiem, nie popełnię błędy pójść w prawdzie w oczy, fałsz, mało ludzi z Zmieniają zazmieniają się stereotypem, społeczne yeah. swoich Zerwij więzy, sprawnie się oczy yeah. zwierwi mu rąb zęby, klap tych zesoczy tam czerwą oczy, wirus fałsz mnie yeah. nie toczy gdyby chcecie kroczyć, pójść no falę sobie pójść w prawdzie w oczy, to ci wyjdzie na zdrowie Spójrz w prawdzie w wirus wszystkich toczy Kesa, nie, nie da się zaskoczyć Spójrz w prawdzie Toczy no, Michael, ty też nie daj się zaskoczyć. Spójrz prawdzie wirus fałsz wszystkich toczy. Kiedzaj, nie daj, nie daj się zaskoczyć. Spójrz prawdzie wirus fałsz wszystkich toczy. Michael, uważaj, nie daj się zaskoczyć. Spójrz prawdzie oczy, wirus vałż wszystkich toczy. Kiedzaj, nie daj się zaskoczyć. Spójrz prawdzie wirus fałsz wszystkich toczy. Michael, ty również nie daj się zaskoczyć. Spójrz prawdzie oczy, wirus fałsz wszystkich toczy. Kiedzaj, nie daj się zaskoczyć. Spójrz prawdzie oczy.